Na fali wakacyjnych wyjazdów po munkrach i różnych innych dziwnych miejscach na koniec sierpnia wybraliśmy się z ponowną wizytą do atomowej kwatery dowodzenia w Puszczy Kampinoskiej, do kompleksu 7215, który sportretowałem w swojej książce. Jest to widok odwiecznie smutny ale z każdą wizytą smutny coraz bardziej, bo kompleks jest coraz bardziej zdewastowany i coraz mniej rzeczy w nim można zobaczyć chodzimy w kilka osób po pomieszczeniach i możemy się już wyłącznie domyślać tego co tu było jak współcześni archeolodzy odtwarzać z układu pomieszczeń i rysunków na podłogach i ścianach pomysły na to co tu było gdzie co się znajdowało miejsce straszny pomnik zaniedbania e, tak jak można zwiedzać wilczy szaniec tak jak można oglądać mamerki podziemne miasto w Świnoujściu to coś co mogło być jedną z najbliższych e, Atrakcji w okolicy Warszawy stało po prostu zmarnowane przez 10 lat stania bez nadzoru w środku lasu. Nadzór ograniczony był do dwóch gównianych tabliczek zakaz wejścia dla ludzi z plecakami i skikami. zniszczone zostało absolutnie wszystko. Wszystko. Kompleks leżący w ruinie bardzo niechętnie ujawnia swoje tajemnice. Chodzimy tutaj, zastanawiamy się na przykład, dlaczego do niektórych pomieszczeń są drewniane drzwi, do innych metalowe, a do innych takich jak coś, co wygląda na bardzo masywny piec, są wręcz grodzie przeciwatomowe, podobne do tych, które zainstalowane są na wejściach i na śluzach tak naprawdę o, o, ocalały kawałek jakiegoś systemu powietrznego, wentylacyjnego zresztą tu mieszkają potwory całkiem możliwe, że rzeczywiście w tym miejscu potwory jakieś mieszkają kompleks kilkupoziomowy z przebiciami przez strop ocalałymi przed złomiarzami, fragmentami wielkich rur. nie wszystko zostało wyprute, ale no nie, no dobrze, w zasadzie wszystko co można było wypruć to wyprute z kompleksu zostało widok niezwykle przykry nawet w świetle tego, że zabrakło pieniędzy i być może cofnięta została decyzja dokończenia tego obiektu to mógł przecież nie zostać tak haniebnie zmarnowany rozgrabiony zapuszczony dziś nie nadaje się już do niczego. Próba uruchomienia go jako obiekt dostępnego dla publiczności prawdopodobnie nie wchodzi w rachubę, ponieważ zniszczenia są zbyt wielkie. Trzeba byłoby położyć się od nowa całą wentylację, klimatyzację i wszystko. Nie klimatyzację, tylko elektrykę. Gdyby 10 lat temu ktoś o tym pomyślał, wystarczyłoby tak naprawdę zabezpieczyć niedokończone fragmenty i, i uruchomić. A tymczasem Trzypoziomowy bunkier głęboko pod ziemią, w samym sercu lasu dawniej otoczony yy, dobrym płotem i zabezpieczony przez wartownię. No cóż, zniknął, budzi jednak pewien respekt myśl techniczna i, i sposób wykonania, bo chociaż. Złomiarzom, pospolitym wandalom uległy wszystkie instalacje. Chociaż jakiś idiota podpalił wygłuszenie w sali taktycznej, to jednak te mury stoją. Mury stoją i, i nie chcą się poddać z tego, co gdzieś tam czytałem. Jedynym pomysłem Kampinoskiego Parku Narodowego na ten obiekt jest zasypanie wszystkiego i likwidacja obiektu tak, żeby Nikt już tu nie przychodził. No, oczywiście w świetle bezpieczeństwa. Może rzeczywiście jest to jedyne wyjście. Nie da się już tego odbudować. Nie da się z tym już nic zrobić. Więc chociaż zabezpieczyć, żeby nikt nie zrobił sobie krzywdy. Trudno jest mi powiedzieć, czy jakie wypadki zdarzały się na terenie atomowej kwatery dowodzenia w ubiegłych latach. Nie śledzę jej historii aż tak dokładnie. A jednak jest coś takiego w tych murach, tak jak jest coś takiego we wszystkich wojskowych murach. Co mogło tu się dziać? Po tych wąskich, ale wcale nie aż tak wąskich i wcale nie aż tak niskich korytarzach przechodzili żołnierze, wędrowani oficerowie, którzy mogli decydować o tym, jak będzie wyglądać cały świat, bo w końcu miała tu być siedziba nie tylko e, lokalnego dowództwa polskiego, ale mówi się, że miała tu być e, taka właśnie awaryjna atomowa siedziba całego dowództwa Układu Warszawskiego w tym regionie. Nie bez powodu e, generał Wojciech Jaruzelski zapraszał przecież na Wizytację w kompleksie 7215 samego marszałka Rokosowskiego, z którym w połowie lat 80. odwiedzał budowę, nadzorując jej postępy. Budowa wkrótce potem zamarła ze względu na brak funduszy, niestety nie została dokończona. W latach 90. zabezpieczano ją, potem zamknięto. Stała przez 10 lat pilnowana przez wojsko, a potem chyba w 2003 roku Kampinoski Park Narodowy otrzymał z powrotem swój teren. Z dobrodziejstwem inwentarza, z dobrodziejstwem, który dla nich okazał się przekleństwem. Nie mieli żadnego pomysłu na to, co z nim zrobić, jak go zagospodarować, więc pozwolili mu po prostu stać i niszczyć. Bardzo łatwe i w sumie dla parku wygodne rozwiązanie problematycznego prezentu, jakim kompleks niewątpliwie dla nich był, bo przecież cóż, trzeba byłoby tu zainwestować, zabezpieczyć teren, zająć się tym wszystkim, a nie miał kto tego robić. Kamfinowski Park Narodowy zajmuje się, jakby nie było przyrodą, siłą rzeczy, tłumy turystów chodzących im głębiej w obręb rezerwatu na pewno były niepożądane. Mimo wszystko szkoda, że w tym kraju odbudowuje się i restauruje bunkry po hitlerowcach, że zabezpiecza się tereny po wojskach radzieckich, a jakoś nikt nie potrafi zadbać o nasze polskie prl spuścizny że nikt nie potrafi dostrzec potencjału w takim miejscu a wokół mnie czarne spalone ściany wąskie, długie pomieszczenie z kanałami technologicznymi przepusty w lanym betonie wypełnione cegłami gdzie nie gdzie resztki rur i przewodów powietrznych wyrwanych przez złomiarzy. Tutaj w ogóle to jest chyba coś na kształt pruskiego muru, bo są, jest to ścianka działowa, stęple drewniane wypełnione cegłą i otynkowane. Także na pierwszy rzut oka, jeszcze pokryte sadzą z pożaru, sprawiają wrażenie litego betonu. Dopiero u góry, gdzie biegły jakieś przewody technologiczne, prawdopodobnie ściana ujawnia swoją prawdziwą naturę. Pokazuje swoją strukturę wewnętrzną. Obok podobnie otynkowana ściana, w pełni betonowa, lana z szalunku. Charakterystyczny rysunek desek. Kanały technologiczne spodem. Co liczycie, chłopaki? zastanawiam się Gdzie oni jedli? W koszarach na górze w tysiąc latce. No taki był plan, że to mają być koszary. To jest zawsze określany mianem koszar, to co jest Aha, tam na górze. Czyli, no okej, okay, no dobra, ale Więc, w przypadku kiedy oni tak, zamychali w grodzie, tak, no to Zostaje tutaj muszę mieć pełną infrastrukturę. Zostaje jeszcze podzielna gdzie miał być prawdopodobnie parking i cała reszta i być może generalnie rzecz biorąc, tam ci tam szeregowi i tak dalej, to tam. A tutaj to, rzekłbym te państwo oficery, dowództwo. Nie, bo no. już no. kible są, no. jeszcze się zastanawiam, nad, nad, nad ryskami, się zastanawiam bo tam jedno pomieszczenie z kiblami. Ale ciekaw jestem, czy to obok to nie było? Mogło być, mogło być niezrobione tak naprawdę. Mówię, oni tego nie skończyli. Tak, ale no, gdzieś mu, ja podejrzewam, że to pomieszczenie obok tych kibli, Wieś, nie ma że bliźniak się to mogło. Być. Mogło być tak, że to nie było planowane na zasadzie imperialiści zrzucą bombę, to będziemy tu siedzieli dwa lata, aż spadnie poziom promieniowania. No tak, to trochę na w, zasadzie... ukra, w środę pij, zejdziemy tu i w sobotę wyjdziemy tam. Tak, na, no wystawimy no i, antenę, poczekamy, aż armia radziecka podejdzie od prawej strony Wisły. Tak jak to już parokrotnie im się zdarzało. No właśnie. No, parę tak, razy tak, nawet zdarzyło im się przejść tak, przez te Wisłę. Tak. Z tego, co pamiętam z podręczników historii. Także, ale ile szacujesz? Tak, no, bo ty siedzisz w podziemiach, to tak mniej więcej masz rozeznanie, ile osób można zmieścić na takiej przestrzeni. To jest duży teren. Całe to jest piętro duży, jest, wiesz, jest na pewno spore. Łóżka byłyby piętrowe, bo nie, nie wyobrażam sobie, żeby ten, Chyba, że jakaś Wielka Szycha była, ale wątpię. Znaczy wiesz, Wielka Szycha, no na wizytację do Jaruzelskiego Rokosowski znaczy. przyjeżdżał tutaj i oglądali to razem w połowie lat 80. Więc on to pewnie całe piętro by mu się należało. No, ale ja, <laughs> wiesz, Tak wielki wódzy. że... Podejrzewam, że jednak ten... wiem że... wszystkich wodzów pod sobą. Dobrze, że nie nasz. Na pewno. Myślę, że to, to Mogę... setka obsady... Nie, ob, ob... nie, nie wiem, czy setka... Chyba, że zmianową by robili, jak nie śpią, no, to to mogli, mogli jak na obłotach, tak na ciepły łóżka. No mogli. Prawda, no właśnie to Krzysiek mówi, że, że w ten sposób. To co, piętro wyżej szukamy tego przejścia do hali niedokończonego, półokrągłego? No to damy. A później jeszcze warto do hali zajrzeć. No, bo to potem. No, bo tu na pewno no, po no. Jakieś schody nie tam. to są wąskie, niezbyt wysokie przejścia, przygotowane do zakładania grodzi. Ogólnie biorąc, no niestety, totalna ruina. Nie zostało tu nic, kompletnie nic. Kolejny raz. Mogę jedynie powiedzieć, że odczuwam ogromny smutek. Kompleks składał się z trzech obiektów z małego budynku gospodarczego przypominającego garażę, który miał udawać stację meteorologiczną z koszar, wyglądających jak szkoła tysiąc latka, połączonych z tym budynkiem korytarzem podziemnym. Oraz z ogromnej podziemnej hali, do której wykonane zostało częściowo przejście. Częściowo, ponieważ nie zostało ono dokończone i znajduje się na poziomie przejścia między stacją Meteo a koszarami. Chodźcie tu do mnie. Stoimy. Przejście nie, Niedokończone przejście do hali łatwo przeoczyć, bo prowadzi z bocznego korytarza, który kończy się wyjściem wentylacyjnym, ale zanim się skończy jest przejście. Przejście, które wygląda jak szereg grodzi i śluz. Zupełnie jakby miały służyć za śluzy do dekontaminacji. Miejsce bardzo urokliwe. I klimatyczne z odchodzącymi pod kanałami. Tylko tak jak mówiłem, nie jest dociągnięte do hali. Hala prawdopodobnie powinna znajdować się na tamtym końcu. Zwróćcie uwagę, że wszędzie ze ścian wystają uchwyty. Tak jakby tu jeszcze coś we wnętrzu miało być. Ja podejrzewam, że prostu albo Możliwe. Bo to mogą być strona. I co? Tutaj szweje... Spali? Wyobrażacie sobie jak to musiało śmierdzieć, no. jakby tu mieli spać szweje, ale rzeczywiście, Ty masz, Mateusz, rację, że tu mogły być pomontowane no, krycze na No, my, my w w jednostce, mamy właśnie taki bunkier. Czyli mamy w zasadzie odpowiedź na pytanie, Krzyśka, gdzie gnieździło się całe bojo. Jak to nasz nasz zrębowa? Być może w takim razie. Masz no, masz drugie, no to czwarte nie, tak? To masz 3. No ale zwróć uwagę jakiej to jest długość. To było drugie i trzecie. Tak, i tu Uw. dwóch szwejów masz na całą długość tego segmentu. I więc masz 4 i 8. Na każdej stronie takich segmentów jest ile? 5. 6 no, chyba. jest boczne, nie? Tak, plus są jeszcze no ale powiedzmy w bocznych, nie wiem, ile magazyn cokolwiek. Nie wszystkie są. W czym w tych długich chyba nie ma uchwytów? pojrzyjcie nie, to Tak mi się zdaje. Jest. jest. No właśnie. Są. So, Takie so. echo. I co? I wiecznik pewnie był. Tak. Bo tu musiał się jak z Murzyńskiej chaty. Jak ten, jak wojo tutaj zaległo po ćwiczeniach na górze. Uwaga pod nogi. Tak, rzecz to, to jest przepiękne, więc może to nie było żadne przejście do trójki, tylko po prostu sypialnia. Tak szeregowych ciurów natomiast jak na schron to stosunkowo płytko bo tu jesteśmy zaledwie na poziomie piwnicy ale to jest dosyć gruby strop. no no i przede wszystkim kto, kto martwi się o zwykłych soldatów, nie? znaczy wiesz, jak ci spuszczą pobę że... i ci to wszystko, to kto ci potem będzie gotował i dupę podcierał w schronie trzy piętra niżej ale podejrzewam, że to wiesz, to dla zwykłych takich idei no to tak, ale niżej mogli być, to co bardziej mogli też być oczywiście, tak Ordynans miał pokój przy Giblu. Natomiast tutaj jest wyjście, zobaczcie. Tu jest wyjście na górę nawet z częściowo ocalałą drabinką. No to było wyjście ewakuacyjne. Prawdopodobnie tak. Miejsce jest na grodzie do zamontowania, aż spróbuję tam zajrzeć. To jest chyba dwuwarstwowe, bo tu jest strop z betonowych kręgów, pakułami uszczelniony. Nie wiem, bo to jest cholernie grube. No sama odległość do paku to jest na długość praktycznie mojej dłoni. No. I z lepik, który tam z góry kapie. to cholernie cholernie grube. Takie mają w metrze? Nie wiem, kurczę nie padam, jakiegoś <głosy> jest to przejście... No a tu patrz, tu też nie był, no tak, a tu jakiś przedsionek, czy coś, i, i grodzie. Ewidentnie tutaj miejsce na ten, na śluzę do dekontaminacji, i grodzie. No bo nie widzę inaczej. Idziemy tędy na zewnątrz, czy? No dobra, a bo tu jest tak. O, jest. Wyjście przez wietrznik. standardowy są za to masz dwie warstwy betonu nie? Pływ. przyjrzyj się temu no. nie, no, no nie jest aż tak ile to jest na oko? no z dwie warstwy masz no a na głębokość? ile ze 3 metry pod ziemią? No, tak będzie. no to ja jest aż tak dużo znowu no, żeby teren zabezpieczyć tutaj by nie spuścić dokładnie atomicy nie? no wiesz, to po to stało w środku lasu i udawało stację meteorologiczną, żeby nikt przy zdrowych zmysłach tego nie bombardował, bo nie, i po co? To jest to jest, ten, to jest zdecydowanie... Jeszcze... Tylko tak, w takim razie, skoro tu jest wyjście, czyli to się ciągnie równolegle do koszar w takim razie to przejście. Nie rozumiem. Zobacz. Tam jest przejście ze stacji meteorologicznej do yy, szkoły. Tu jest ten łącznik, czyli ten tubing musi się ciągnąć tak. tak tam do krawędzi skarpy, a nie w, strale, w stronę trójki I tu równolegle do niej. Gdzieś wtedy miało być wyjście, nie? Gdzieś tutaj. Tu wyszliśmy i tam prawdopodobnie są te Ale rozgałęzienia. Tym co wychodziłeś. Chyba że z tych rozgałęzień tam jest jedno, które nie było wykończone, tylko był gruz na ziemi, ono mogło mieć przebicie potem planowo mhm. do hali. Tu jakaś winda, pasuje się do windy. Pasuje. Tam jest to widać z dołu bardzo ładnie rzeczywiście. Mhm. Także. A tam dalej na końcu hali jakbyśmy łazili. Tak wyłącz. Co wyłącz. To na głowie. Nie, świeże baterie. Nic im nie będzie. No dobra, to co? Wchodzimy do trójki? No to już. Tędy, któryś. Czy idziemy przez wejście? No to chodźcie przez wejście. Chodźcie przez wejście, kulturalne ludzie. Kulturalne ludzie. Ale tu na zewnątrz po tym takim przyjemnym chłodzie w podziemiach to. Strasznie jest jednak gorąco. Dawno nie było tak upalnego lata. Zwróć uwagę na szerokość przepustów. Plus wieczniki wszystko. No tu pewnie było wieczki. garaż, a po obu stronach warsztaty. No i prawdopodobnie też kwatery. Albo coś takiego, a tu było chyba, albo progu nie wylali, albo miejsce na grodzie. Najprawdopodobniej. No, kanały, ciekawe czy miały połączenie z tamtą częścią, z bunkrem grzewcze, albo coś takiego. No. Chociaż, A to między tymi, między pomieszczeniami tylko jest przejście. Pewnie były wentylatory pomontowane, albo miały być pomontowane, bo tego nie skończyli, nie... Nie wylali wszystkiego. Więc to to... Tylko zastanawiam się, że te belki są na stropie, a nie jest strop Nitylan. Tak Wysoki... To jest tak, oni wykopali tutaj stertę ziemi, która leży tam po lewej stronie, jak stoisz twarzą tak. do tego. Najprawdopodobniej po wszystkim miała być nagarnięta. Widziałeś, do jakiej wysokości są wywieczniki. Mm. Dwa metry mniej więcej, więc tak. podejrzewam, że tu jeszcze z półtora metra gruntu na tym miało leżeć. Więc. No pewnie. Więc też trochę inaczej, Astrop, strop, no, to są takie belki jak widzieliśmy tam po drodze w, mm -hmm. w lesie, to tak mówisz, zwykłe belki. Nie, nie. <laughs> Tylko jak się wchodzi po... <laughs> one, one takie masywne nie? raczej. No Tu na kwaterę jak się wchodzi, to po lewej stronie tak jakbyś miał jeszcze gdzieś coś takiego. No, a to leżą właśnie tak, że składowane te, nie wiem czy tam coś jest, nie, nie sądzę, ale możemy wracać to zajrzeć. To z kosu były od rampy czy czegoś, po prostu taki lej wjazdowy. Aha było Duże piachów o, no to też tak. Tak. przy czym ten piach to zdaje się nawieźli tutaj w czasie kręcenia filmu który tutaj robili a nie, nie jest od nowości pamiętam coś tu kręcili gdzieś jest jeszcze napis z cyrylicą zdrastwuje sowiecki sojus na ścianie no i z drugiej strony o coś co pewnie było warsztatami. To jest drugi równoległy ciąg zupełnie. czym tu uwaga na pręty, bo zbrojeniowe wystają z ziemi. żeby sektor w nogę nie wbił. No ale to dziadostwo to wielkie jest. A tu co, dyżurka? Rury, a to ciekawe, bo tutaj nie ma dostępu normalnego, też wygląda jak no <coughs> zobaczcie, jak piec rury, tak jakbyś miał piec mazutowy, albo coś takiego na tej samej zasadzie i, a co ciekawe drzwi do środka otwierane bo zawiasy są z tamtej strony albo drzewo no albo no co innego z... To mi nie podpada akurat po No ale nie wentylatornia, bo by było normalne wejście, a nie, a nie taki pizdryk. Z takim przejściem uważaj, Mateusz, bo akurat masz drut na odpowiedniej wysokości, żebyś już potem nie mógł żadnego prokuratora nic. Już byś nie prokreował. Już byś się nie chwalił. O! O! Jest. jeszcze ostatni kawałek ostatnie Z odpadło mam jeszcze chyba zdjęcie jak było z poprzednich wizyt a tutaj a to jest ten fragment z tą windą prawdopodobnie kurwa komu się chciało wrzucać kurwa całe drzewa do piwnicy po co tak ja się z... Zastanawiam na co. Ciekawie też, co tam było. To jest kolejne tego typu pomieszczenie. Jak tamto wąskie jest ocalała drabinka. Zobaczymy co tam w takim razie jest na górze. No, Wiecie co? Ciekawie, bo pomieszczenie jest obite blachą. Ma zejścia z obu stron, tu i tam. I wypust rury, tylko więc trudno mi. Pno. Może być i mógł. Zejście do zbiornika też przecież ten. Ma sens, czekaj, ja spróbuję. Zobacz masz na górze? No, widzę. Przy czym te rury chyba nie przechodzą tu przez strop. Wiesz? Z tego co widzę. Nie, strop jest lity, ale zbiornik był metalowy, pomalowany farbą olejną. Więc rzeczywiście mógł na ropę służyć. Docelowo. O, Niewygodnie, nieco nawet obstrachując od śmieci. Tu nie jest tak przyjemnie chłodno jak tam. Za dużo dziur w stropie. A tu co? Sufit podwieszany, antresola. Pomosty technologiczne, no bo co? Chyba, że po prostu zbroili to i potem mieli uciąć. Robię i na palmę, a do drucie? Myślę, że dowci po drucie ci się spodobał. Tak wiedz, tak hmm. Tylko na palmę, na palmę. Tak, na palmę. No w dupie mam ten palmę. To pewnie jest bodajże jakiś szypiek, który należy ci pojeć. Myślisz? No nie będziemy go chyba rozkopywali. Zobaczcie, tu jest... Ten ja przepis jest fajny, bo jest ma ten kształt ma, taki owalny, leciały tędy rurowanie jakieś, albo miało lecieć bo on jest wymurowany z cegieł, z tamtej strony to widać podejrzewam, że się tutaj pojazdy miał że to musi się już nie z myślę, że tak, podejrzewam, zobacz do tego miejsca, bo dalej już nie ma przejazdu tą, tym głównym ciągiem na nas dziurę i znaczy, kurwa, celunek tego. No tak. Mówię, tego nie dokończyli. Tu są przejścia, Tam jeszcze jest ten, ścianka berlińska wbita. Przy wyjściu, no, widzisz? Są te. Murek oporowy. Masz szerokie, masz szerokie drzwi. Tak, i dalej masz ślepo, tak? No tak, jakby tu była posadzka. Ejś magazyn, coś w tym stylu. Prawdopodobnie nie? tak. Wyciąg, masz górą. A garaże tam przecież. Tylko ile w takich garażach postawisz? Tak naprawdę. Tym, No. W pierwszym tym mniejszym śmiałbyś postawił 5 starów koło Dobra, a w drugim? 80 10, no No dobra, to wystarczy. To licząc, być licząc RDMA że tam albo coś No, no, no mogły być, ale licząc, że tam w tej półokrągłej części schronu było miejsce na ile osób? Oś, 30, 48. 48. Znaczy na pewno na kompanię. No Bo tam drugie tyle na to musiała toler. być co najmniej kompania. Może nie, w schronie na minus 3 powiedzmy. No dobra, no to by się zgadzało liczebnie. A to i tak, tak ten. A tutaj zobacz. zobacz. No kurwa, ale tu trzeba być drzwi, żeby takie pniaki tutaj taszczyć. Ale po co przede wszystkim? Ale wiesz co to mogło z budowy Bo, zostać? Pod, podpierali tym stropy być może. Bo to jest, zobacz, ładne, okurowane. No. Tamta dziura. Ten okrągły tunel jest zamurowany, świeżo 15 lat. No to akurat z końca ten eksploatacji. A tam masz dojście? A rzeczywiście ciekawie. I to mógł być fragment, który nie za daleko jest, żeby łączył się z tym elementem tych koszar, tego skronu, ja skronu. Ja Nie, on jest bardziej w tamtą stronę. Pamiętasz, że te wypusty na prawo i na lewo mhm. wychodziły mniej więcej bliżej wejścia Ale do to, że tej że części. Mogło być jeszcze połączenie. Mogły być plany w ogóle pod tym kątem zrobione i oni mogli to tam dalej mieć zamiar ryć, a nie tylko na tym skończcie, bo mhm. złapał mi ostrość na, idealnie na pojęczynę w samym środku. Faktycznie cholerstwo. Jest taki sam element jak tamten, tylko że, a nie, zobaczcie, bo to jest a nie, dobrze, to są półokrągłe mhm. te. Mhm. Takie same kręgi jak tamten. Aha. Z uchwytami tyle, że otynkowane. Tylko tak. pytanie. Tu jest wyjście na górę. Pytanie czemu taki mały. Albo po prostu zrobili przepust technologiczny przy budowie. Może i być. Nie wykuli potem. Jakieś wiesz co, to... dosłania amunicji czy coś? Może. Tak to wyglądało, wyglądało, ale. Na górę. Albo zrobili, zobacz, bo tylko w tym miejscu jest zbrojenie. Mogło być tak, że potem mieli zamiar to rozkuć, a, a wylali tak, żeby ściana wytrzymała. Aha. Żeby nie lewarować tego w czasie lania. No w każdym razie to jest właśnie fajne, że za każdym razem jak się do kompleksu przyjdzie, to człowiek jeszcze coś zobaczy. Niby tu łaziłem parę razy, a uszczelkę z drzwi znalazliśmy. Wow. To, no, ty, to, to... Bierz artefakty. No, no ale grosie zaraz. Ale faktycznie. O i no, tu przejście po dechach. Dechy jeszcze dają radę. Chociaż nie wiadomo ile lat mają, raczej dużo. Jest ścianka oporowa, czyli tu i miejsce na ten, na drzwi normalnie pancerny. Zawiasy poobcinane, ale dwie pary, czyli znowu śluza, nie? To jest poniżej gruntu. Mocno poniżej gruntu. To jest jeszcze półtora metra do stropu nad tym. No i tak jak liczyliśmy, jeszcze pewnie z 2 metry ziemi. A zobacz, tu jest jeszcze jakiś fragment stropu i nie wiadomo, co pod nim jest. Bo to tak wygląda, jakby tam dalej nic miało nie być. Tylko płyt. Chyba, że rzeczywiście to jest ten fragment, który idzie nad tym półokrągłym korytarzem. Nad, nad tym tubingiem w stronę jedynki. Bo to chyba od tej... Tak. Od tej strony jesteśmy. Tam jest Stacja meteorologiczna. No jest zabawa. jest zabawa. Łażenie po bunkrach zawsze jest mnóstwo frajdy. Myślę, że to ktoś nabił dechę ze względu na pręty. Się... Ale to też tak jakaś ma ma. Swoje... Ma Podejrzewam, że jest tutejsza. A tu co? Patrz kanały technologiczne. Między tymi. Pod podłogą, między grodziami. Tak jakby dwa systemy śluz były. Jedna i druga. No. No tam, tak, to, to ma, może być coś w rodzaju dekontaminacyjnego. Tu z... mogły być prysznicy do dekontaminacji. Mogły być. Rzeczywiście, i zobacz, nawet w tym masz, miejscu masz wysoko strop, tak? Tu masz łaźnię, tu masz i masz to wszystko ci spływa tak naprawdę. Tam masz tylko zamykane grodzie. Tu masz drugą tą śluzę, i wchodzisz na teren. Tu masz trzy. Kon... Krzy... Kondony biegały i dostawały prysznicy. No, bo... zobacz, są trzy śluzy. W tak. Dwie pary drzwi i. Te jest po środku. Więc... No co, jest tam na dole? W tych, w takim razie przepustach. Bo no coś tam musi być. A, tu jest połączenie z sąsiednimi pomieszczeniami. O. Tak, o. tak dechy, pamiętające czasy towarzysza generała Jaruzelskiego. Jeszcze, jak sądzę, brak zejścia. W tej drugiej hali jest historia runami wymalowana obrazkowymi. No, w Próbowaliśmy... To, no podobno nawieziony. Starsza To? Myślisz, że to ten Chromanion? Tak. O tym właśnie mówiłem. O tak. To mówię, próbowaliśmy to poprzednim razem rozkminić. No tu pytanie skąd tyle gruzu w tym miejscu. Bo jest sporo naniesione. O i tak. No co to? Widzieli wszystko. Tak. Historia zapisana dla o, tutaj w, w betonie. Nie, coffee time. A tutaj wejście do tak. tu, No tam patrzcie, patrzcie budorze, tutaj no. koniec warsztatany. Topole, dom. Tutaj jacyś ludzie nażarli się grzybów. <laughs> Ważą się. Patrzcie, układ się słoneczny. W sobie w sobie. Albo mm, co ma dwa elektrony. A znaczy, ja podejrzewam, to jest wszechświat Atom. Tak, ja wiem, tylko jaki. Wod, nie wodór, wodór ma jeden. Hel? Hel. Czy odwrotnie? Tak. Ważą się losy świata. O, i myli. Tak. Kujak na otro. I na końcu widzę, to wygląda jak szubienica elektryczna. Podejrzewam, to jest szubienica elektryczna, nie? No właśnie, znak starszych bogów. Ja nie wiem, czy nie byłoby lepiej, żeby nam starsi bogowie wyszli niż. To tak. Słuchajcie, proszę, wycieczki. Wygląda, właśnie. Kompleks 72, 15. 15, zwany atomową kwaterą dowodzenia w Puszczy Kampinoskiej. A teraz sugerowałbym wrócić do jedynki, bo tam jest chłodniej usiąść i odpocząć. O, <laughs> A nagranie, jak sądzę, na tym mogę zakończyć.